Książka do słuchania. Kontynuujemy lekturę nurtu Wacława Berenta i opowieść o losach Legionów Polskich, a także ich architekta, generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Berent przypomina, że wśród zaprzepaszczonych w tradycji refrenów Mazurka znajdowała się niegdyś i taka strofka. Z ziemi włoskiej do Polski przyjdź prawem człowieka. Marsz, marsz Dąbrowski, naród na cię czeka. Tym bardziej można powiedzieć, że wszystko potoczyło się nie tak. Przypomnijmy, że walną część opowieści biograficznych napisał Berend po odzyskaniu archiwów legionowych z Rosji, po I wojnie światowej. Słuchamy nagrania z 1978 roku. Czyta Zbigniew Zapasiewicz. Wobec wszczętych przez Francję rokowań pokojowych największy w Legionach ulubieniec Marsa, szczęścia chwały wojennej, Kniaziewicz, kreślił w liście do Dąbrowskiego tak żałosną zawczas karykaturę tej niepodległej, która wszystkich jego towarzyszy broni wprowadzała wtedy bądź w gorączkową ekstazę oczekiwań, bądź też w niepokój uludnych może snów. Jeżeli mój sen tak piękny nie ziści się, kaprysił on tymczasem na zakończenie ironizowań swoich, jeżeli przy rokowaniach o nas zapomną, to palaż za piecem zawiesiwszy do lemiesza się biorę, bo mnie życie żołnierskie znudziło. Albo chcesz nam dać lepszy przykład swego patriotyzmu, ofuknął go Dąbrowski. Sam niegdyś tak skory do niewinnych facecji i dykteryjek o Polakach zbył kniaziewiczowe złośliwości o przyszłym obliczu Rzeczpospolitej Polskiej posępnym milczeniem. Tak odmienne poczucie odpowiedzialności za ostateczny przecie rezultat sprawy, za którą walczono, ostudzi nie tylko ich zażyłość, lecz spowoduje niebawem całkowite zerwanie. Uporczywości Dąbrowskiego bowiem nie znudzi się nigdy sprawa przezeń podjęta, mimo że w pokoju lunewilskim, jak i w poprzednich, nie będzie ani słowa o Polsce. Kniaziewicz natomiast, głuchy zarówno na obietnice, jak i na groźby Francuzów, podał się do dymisji. Legię jego pozbawioną dowódcy odstawi generał en chef pod ostrożnym z daleka konwojem zbrojnym Dąbrowskiemu za Alpy postępek, a raczej gest Kniaziewicza, zrodziła niewątpliwie urażona godność narodowa. Świadczą o tym dwa jego uprzednie, a impetyczne listy do Napoleona i do Moro. Trzasnął drzwiami po swojemu i odszedł. Naśladować go będą najcenniejsi właśnie oficerowie, składając komendę nad swymi oddziałami, często w ręce zdecydowanych karierowiczów wojennych, tak od wewnątrz przede wszystkim poczęła się zatracać nie tylko polityczna, lecz i moralna wartość Legionów. Sympatie powszechne przerzucą się oczywiście na stronę szkalowanego do niedawna Kniaziewicza. Cała odpowiedzialność za wszystko co nastąpi zacięży ponuro na Dąbrowskim. Kniaziewicz przeniesie się do Paryża, gdzie uczęszczając wraz z innymi na wykłady w Collège de France, będzie zarazem ciężką łapą olbrzyma malował miniatury właśnie, pono bardzo udatne. To idylliczne zakończenie wojaczki świadczy bądź co bądź o spokojnym sumieniu żołnierza, mimo tak impetycznego w pierwszej chwili rozdzierania szat, że nędza i ubóstwo nas czeka, jeszcze i zgryzota truć nas będzie, żeśmy ojczystej ziemi wydarli kilkanaście tysięcy ludzi. Ale i to nawet było ostatnim tylko trzaśnięciem drzwiami, za którymi pozostało tym razem owe kilkanaście tysięcy chłopstwa polskiego. Nie dokuczyły mu też nędza i ubóstwo. Nie za długo znajdzie się na intratnej dzierżawie, jaką ofiaruje mu pół darmo Sanguszko na Podolu, paradujący wtedy w mundurze generała rosyjskiego. My wojskowi powinniśmy trzymać ze sobą, powiadał. Była to pora, gdy Dąbrowski szamotał się rozpaczliwie, w daremnej obronie legionów. Zbyteczne byłoby tu przenikanie za nicią w historii wistne labirynty, jakimi wodzono wtedy formacje polskie na ich ostateczne zaprzepaszczenie, aż po odebranie komendy nad nimi Dąbrowskiemu. W tak pacyfikacji ówczesnej los ich był całkowicie przesądzony w nawiązywanych wtedy rokowaniach Bonaparty z wszystkimi zaborcami Polski. Legie były wtedy na zawadzie Europy całej, Począł je zrazu Napoleon rozdawać nowo erygowanym przezeń tronom i królewiątkom włoskim. Rychło przyjdzie do użycia Polaków wszczętej przez Francję wojnie kolonialnej. Zaprzedania nas, mówili oficerowie. Jakoż zaprzedano ich, zresztą z liczniejszymi o wiele siłami francuskimi, nowej po rewolucji potędze kapitału ku obronie jego zamorskich plantacji kawy, bawełny i trzciny cukrowej na Haiti. Wywoływanie tu w jakimkolwiek ujęciu podwójnie murzyńskiej gehenny San Dominga byłoby również zbędne. Ci polscy murzyni zrobili swoje do ostatka. ci zaś czarni, zwyciężywszy jednak w końcu, spod wszelkich represji wykluczyli ich jedynie. Nowe prawa tu ziemców zwracały się przeciw wszystkim białym wyjąwszy Polaków. Taki był tej młodzieży daleki laur człowieczeństwa. Nie ostatni bynajmniej. Nie brak było w legi Kniaziewicza ludzi czujnych, przewidujących całkowite bankructwo haseł rewolucji w najbardziej na świecie zmiennym narodzie francuskim. Rychło patrzeć, a myślano jak skreślą w Paryżu i wolność narodów. Po miastach nad Reni i Bawarii karmił się ten niepokój nieco zdradną przyjaźnią filozoficzną z masonami niemieckimi, szczególnie garnącymi się wtedy do światłych oficerów polskich. Gdy po wojnie austriackiej odstawiono legiony za Alpy, na glebie przygotowanej przez masonów przyjęły się łatwo tajne posiewy rozjątrzonego patriotyzmu włoskiego i głucha zaciętość wiernych rewolucji brutusów z armii francuskiej. Zawiązały się bractwa włosko-polskie, w których najgłębsza tajemnica była duszą czynności a sercem, dodajmy, takie poczucie wspólnej niedoli, że oficerowie polscy dzielili się z prześladowanymi patriotami włoskimi nie tylko żołdem swym i strawą z, z koszar, lecz i kwaterą. Wtedy to nawiązana została wiekowa potem łączność i redent obu. Sprawiły to legiony. Takie to były, powiada pamiętnikarz, pierwsze zawiązki węglarzy w późniejszych czasach rozmnożone w wielu krajach. Historyk naczelny tych czasów, mówiąc o centralnym potem zawiązku tych pierwszych karbonarów w Paryżu, do którego prócz Polaków, Francuzów i Włochów należeli przedstawiciele innych narodów, powiada, była to jedna z najwcześniejszych zarodkowych organizacji późniejszego internacjonału. I w tym współdziałały legiony. Za sprawę brutusów francuskich, nie bez Włochów, Którzy tu pierwsi oddadzą głowy pod topór, zawiązał się w Paryżu tzw. spisek opery rozgłośny chybionym zamachem na Napoleona. Sieci szpiegostwa i prowokacji zarzucono z Paryża na wsze strony. Znalazł się denuncjant i wśród Polaków, bardzo przy tym osobliwy, ich własny dowódca z Livorno, Aksamitowski. Aresztowano kilkudziesięciu oficerów polskich i wożono na indagacje śledcze. W Paryżu zapadła decyzja co rychlejszego użycia Legii jako pół brygad już francuskich w ekspedycji zamorskiej. Najbardziej ideowi oficerowie z Korpusu Polskiego przyczynili się tak tragicznie do zagłady dziela Dąbrowskiego. U progu ich hekatomby na San Domingo zrodzić się jednak miała ta siła podziemna, co później przez wolnomularstwo narodowe i pierwsze w Warszawie spiski, Wszczepić się miała na wiek cały w dzieje i redenty polskiej. I to przyniosły do kraju legiony. Tymczasem pozostały z nich we Włoszech jedynie ocalałe półtorej brygady polskiej i pułk kawalerii, rozrzucone teraz na półwyspie, oraz garstka starszyzny i młodzieży koło Kościuszki w Paryżu. Nie kto inny, jak były redaktor dekady Godepski pisze już z Warszawy do pozostałych we Włoszech towarzyszy broni, jak to powrót z Legionów tylu osób światłych i patriotycznych obudził w odrętwiałych zaborach wielki ruch umysłowy, który utwierdza mnie w opinii, że Legie więcej nam przyniosły korzyści niż straty. Tak więc nawet w oczach Bajarda i piewcy Legionów największą z nich korzyścią było to, że zapałem młodzieży najzdolniejszej w tym pokoleniu, a dzięki Dąbrowskiemu, ockniętej światłem Rzymu i Paryża, Roznieciły one pogaszoną przez zaborców pochodnie oświecenia. Do lektury pierwszej części opowieści biograficznych Wacława Berenta, czyli książki Nurt w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza powrócimy jutro o tej samej porze. Dziesięć minut po 22.00 ja powracam do twórczości Karola Szymanowskiego. Wybrałam trzy fragmenty z poematów Jana Kasprowicza, opus piąte na głos i fortepian w rewelacyjnym wykonaniu. Jadwiga rappe Alts i Maja Nosowska przy fortepianie. Хорошо. Jadwiga Rappe Alt i Maja Nosowska Fortepian. W tym wykonaniu słuchaliśmy trzech fragmentów z poematów Jana Kasprowicza, opus piąte Karola Szymanowskiego w nagraniu z 1981 roku. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Joanna Grotkowska. Autopromocja. To się czyta. Gerald Darrell Esmeralda i inne opowiadania Zdajesz sobie sprawę, co ludzie powiedzą, kiedy zobaczą, że poślubiłaś młodszego mężczyznę? Że wyszłaś za młodego gigolo? Czy to nie jest jakiś instrument? Gigolo to taki makaroniarz, który kręci się przy paniach w pewnym wieku i składa im wulgarne propozycje To już trochę przesada, nie sądzisz, mamo? Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.30. Zapraszam do słuchania. Józef Pawłowski Autopromocja Tu program drugi Polskiego Radia minęła 22.30 Rozmowy Po zmroku Dobry wieczór po zmroku. Witają się z Państwem Maria Czok i Dominik Gac. A dziś chcemy Państwu, jak to zwykle w przypadku tego duetu, zaproponować rozmowę o teatrze. Dziś szczególnie o krytyce teatralnej. A skoro tak, nie może obyć się bez gości, a nawet gościń. Razem z nami krytyczka teatralna, teatrolożka, autorka między innymi bio biografii Jerzego Grzegorzewskiego, Maryla Zielińska. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. A także krytyczka teatralna, teatrolożka i współtwórczyni podcastu o teatrze, Katarzyna Niedurny. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękujemy za Pani obecność. A ja zacznę od takiego pytania natury ogólnej. Jak to jest na życie krytykować innych ludzi? Dlaczego zdecydowały się Panie na wybór takiego zawodu? Chociaż to pytanie kieruje szerzej. Dominiku, Ty też jesteś krytykiem teatralnym. Ja Nie wiem, czy ja ten zawód wybierałam. Trudno to nazwać nawet zawodem, bo trudno się z tego zajęcia dziwnego utrzymać, więc trzeba robić różne rzeczy i tak naprawdę z takim wykształceniem teatrologicznym człowiek łapie się czegokolwiek, co, co ma coś wspólnego z teatrem. Więc ja bywam krytykiem teatralnym, tak bym to określiła, ponieważ czasami pracuję też w teatrze, ale wtedy wiadomo nie, nie uprawia się krytyki teatralnej. Katarzyna Niedurny. A ja dość świadomie wybrałam ten zawód. Wiadomo, że to nie jest marzenie z dzieciństwa, bo wtedy co innego chodzi po głowie. Ale od momentu studiów wiedziałam, że chcę pisać o teatrze i chcę być może recenzentką, Może to zdejmuje tutaj ten człon krytyczny i te obowiązki krytyczne z tego, z tego zawodu. No ale oczywiście, tak jak mówiła moja przedmówczyni, nie da się być tylko recenzentką, nie da się tylko pisać o teatrze. W związku z czym pojawia się szereg innych zawodów i ja jestem bardzo zadowolona, kiedy jestem w takich momentach życia, też te zawody są związane z teatrem. Ja może mniej pracuję w samych instytucjach i bardziej sobie stawiam zadanie takiego trochę bycia między spektaklem a publicznością i prowadzenia jakiegoś dialogu obustronnego między tymi częściami. Ale to ja może dopytam, dlaczego ważne jest pokazywanie artystom, twórcom jakichś ich dobrych albo złych często stron ich pracy? To też takie pytanie, chyba można by je rozszerzyć o to, jakie funkcje ma krytyka teatralna dzisiaj i jakie obowiązki. No to też troszkę, to się bardzo zmienia na przestrzeni lat. Ja, ja akurat, że tak powiem, w cudzysłowie uprawiam krytykę teatralną no, kilkadziesiąt niestety już lat i to na przestrzeni tego okresu to się bardzo zmieniło. Kiedyś byliśmy... Bardziej krytycznie mi się wydaje niż teraz. Teraz w związku z tym, że krytyka y, może nie tylko teatralna, ale w ogóle recenzowanie jest marginalizowane w, w mediach, zwłaszcza takich y, no, nowoczesnych mediach wirtualnych, tylko bardziej jest to nastawione na szybką informację, na szybką jakby opinię, wydanie jakiejś opinii o, najlepiej ostrej. To, to się bardzo zmienia i... Teraz taka, taka krytyka w dawnym znaczeniu jest bardzo niszowa. Można ją uprawiać no, w niewielu tytułach, w niewielu mediach. A ja się często zastanawiam, po co mi to jest. Głównie dlatego, że no, ostatnio tak się składa akurat, że mało co mi się podoba, ale zastanawiam się, czy ze mną może coś jest nie tak niż z teatrem polskim. Więc to też, te, też nie, nie, nie wiadomo. Mi się wydaje, że krytyka ma bardzo dużo funkcji. Znaczy pierwszą z nich jest jakieś wchodzenie w ogóle w dialog ze spektaklem i ja to rozumiem też tak, że krytyk, recenzent, recenzentka czasem widzi coś innego, tak? Znaczy widzi jakieś różnorodne konteksty, pewne skojarzenia przychodzą mu do głowy ze względu na tą praktykę bycia częstego w teatrze, ale nie tylko w teatrze, po prostu bycia odbiorcą kultury i że jakby ktoś przychodzi z całą swoją wiedzą, ale też w jakąś zdolnością analizy, która też się przez lata w nim wyrobiła. I z tego punktu takiego bardzo wyjątkowego patrzy na spektakl, dodając mu w tekście konteksty, dodając mu w tekście jakieś inne różne ścieżki interpretacyjne. Ja też czasem czytam recenzje innych osób też dlatego, że jestem ich ciekawa jako recenzentów i zastanawiam się na przykład, co dana osoba, o której wiem, że świetnie pisze, że, że, że ma jakbyś ciekawą jakieś spojrzenie na świat, co ona zobaczyła w tym spektaklu. I mam nadzieję, że część czytelników, nie tylko takich branżowych, z podobną ciekawością podchodzi do recenzji. Na pewno jest to też, no ma to te walory takiego rekomendowania, co jest dobre, co jest może trochę gorsze, ale oprócz takich obowiązków wobec widowni widziałabym takie funkcje wewnątrz środowiskowe, Znaczy mam wrażenie i mam nadzieję, że taka konsekwentnie uprawiana krytyka teatralna ma też szansę pobudzenia jakiegoś rodzaju debaty środowiskowej, że ma szansę budowania takich ruchów kulturotwórczych, Pobudzania refleksji na jakiś konkretny temat. I mam wrażenie, że czasem pewna jakaś taka myśl krytyczna, na przykład mocniej obecna u większej ilości osób, jest w stanie wpływać na teatr i dawać różne, um, może nie znaki, ale też inspiracje osobom, które realnie go tworzą. Ja może jeszcze tak dodam taką funkcję, która wynika być może z mojego wykształcenia, to znaczy skończyłam krakowską teatrologię, jestem z tak zwanej szkoły Jana Michalika, historyka teatru, ale też sama bywam czasami historykiem teatru. I dla mnie ważne jest, jako dla historyka, w momencie kiedy sięgam do starych recenzji, żeby te recenzje utrwalały coś, jeśli chodzi i o czas, o epokę, ale też, żeby były jakąś rzetelną informacją o danym przedstawieniu. To znaczy, żeby nie rejestrowały tylko moich Wrażeń jako osobistych, bo to wydaje mi się najmniej istotne, ale żeby zechciały zrozumieć twórców, o co im chodziło, zrozumieć utwór, którym się chcieli wypowiedzieć. Cenię taką krytykę w przeszłości, która była uprawiana i staram się usilnie, jakby żeby w moich tekstach też była uchwycone te rzeczy, o których mówiłam to ja może jeszcze się do tego odniosę, co pani powiedziała, bo mam wrażenie, że czasem jakby docierając do starych spektakli, z których nawet istnieją nagrania, że prościej jest to zrobić przez teksty krytyczne, które utrwalają też jakiś sposób recepcji tego, co dla danej publiczności jest w tym momencie ważne, które opisują jakiś rodzaj emocji, nerwów w tym wszystkim, właśnie tej sytuacji, że jesteśmy w teatrze i odbieramy to tu i teraz. I ja oglądając czasem, czasem nagrania, czuję, że wiem, jak to zostało zrobione, ale dzięki tekstom krytycznym wiem, dlaczego to działało. I to jest dla mnie też taka jakaś tak bardzo duża rola, że to nie tylko zapisuje to, co się realnie działo na scenie, no ale też w jakiś sposób tego kontaktu między publicznością a sceną. Wartość dokumentacyjna jest na pewno bezsprzeczna, ale to, co chyba najmocniej uruchamia w takich bieżących dyskusjach, to są wyraziste oceny. I pytanie, które za tym idzie, czy dzisiaj recenzja teatralna ma rzeczywiście taką moc, jak niektórzy jej przypisują. Co ciekawe, ja spotykam się z takimi głosami, zwłaszcza od artystów, którzy mm, przypisują rangę temu, czy tekst jest pochlebny, czy negatywny, czy recenzja w Gazecie Wyborczej to sukces, czy może potrzeba więcej recenzji niż jedna w jednym medium, itd., itd. Jak z Pani perspektywy to wygląda? Czy recenzja teatralna ma dzisiaj jakąś e, realną moc oddziaływania? No może ja się podzielę takim doświadczeniem. Nie wiem, czy mam mocny. Wydaje mi się, że to nie do mnie pytanie, tylko do tej drugiej strony, która ewentualnie czyta takie teksty. Ale podzielę się swoim zdziwieniem, ponieważ przez yy, takim jednym przypadkiem zostałam poproszona przez redakcję Miesięcznika Teatru o napisanie tekstu takiego ogólnego, o, o portretu Grzegorza Jarzyny przez yy, jego premierą rękopisu znalezionego w Saragosie w Teatrze Polskim. To, po dłuższej przerwie wracał na mhm. polskie sceny. Tytuł ważny, reżyser ważne, więc y, pierwsze spotkanie z tym teatrem, więc to było y, coś ważnego i, i miałam przedstawić, przypomnieć jego sylwetkę. I ten tekst taki... Y portretowy. Został odebrany jako recenzja, więc mi się też wydaje, że ja przed spektaklem oceniam już pracę tego artysty. I wydaje mi się, że też jest jakieś pomieszanie, że ludzie czytając teksty nie, nie wiedzą, nie rozróżniają też, co jest krytyką, co jest informacją, co jest jakimś ogólnym opisem sytuacji. To jest, w związku z tym ten odbiór jest bardzo zamieszany i trudno mi powiedzieć, czy to rzeczywiście ma jakiś wpływ poza jakimś szumem, który się wylewa głównie już wtedy na Facebooku czy w innych mediach, bo to się rzadko kiedy przeradza w jakąś dyskusję taką, że tak powiem na łamach, a, a bardziej wylewa się w postaci jakiegoś hejtu. I w komentarzach. I w komentarzach, tak oczywiście. Ja pamiętam ten przypadek, o którym pani mówi i tutaj mam wrażenie, że kolejnym wielkim tematem, który może nie na dzisiaj, ale który się otwiera w ogóle, jest rola mediów społecznościowych w kształtowaniu krytyki teatralnej. Bo pamiętam, że tam po prostu był wyjęty taki fragment z pani tekstu, który mógł sugerować różne... Znaczy, z tego nie wynikało jasno, że jest to tekst analityczny o Grzegorzu Jarzynie, ale który mógł budzić skojarzenia, że jest to recenzja, ale oczywiście były to dwa dość drapieżne, dobrze klikalne zdania, które były wyjęte z głębszej całości. I kiedy na początku zobaczyłam tą zajawkę, a później przeczytałam tekst, to pomyślałam, że o to jakby kompletnie jedno drugiego nie oddaje. A dużo osób, które niestety komentuje i ma bardzo złożone opinie na podstawie o tekstach, wydaje je na podstawie tego, co na tym Facebooku się wyświetla. A już nie wchodzą w dalej w link, więc to też jest ciekawe, jak taki język mediów społecznościowych w ogóle wpływa na krytykę. A ja przygotowując się trochę do tego odcinka i zastanawiając nad tym właśnie, jaka jest rola tej krytyki, czy ona wysyła rzeczywiście publiczność na spektakl. Zajrzałam do takich badań publiczności warszawskiej w teatrach. One robi były robione około 5 lat temu, czy może nawet trochę dalej, ale myślę, że jakoś bardzo to się nie zmieniło. I tam e, rzeczywiście respondentom zostało zadane pytanie, dlaczego decydują się iść na dany spektakl. I powiedziałabym, że to kółko, kółko diagramu było dość równo podzielone i że rzeczywiście taki jeden kawałek tego tortu to były recenzje krytyczne, ale największy, co nie znaczy, że, bardzo, że o dużo większy, ale największy to było, jacy aktorzy występują w tym spektaklu. Drugim powodem było to, jaka jest atmosfera danego teatru i z czym się ten dany teatr kojarzy. No a trzecim polecenia znajomych, więc to było na tym podium osób, dlaczego ludzie, dlaczego ludzie wybierają dane spektakle, ale tak jak mówię, wcale ten kawałek krytyczny nie był taki mały. A ja do tego wszystkiego chcę dołożyć jeszcze jedną cegiełkę, to znaczy samozwańczych krytyków teatralnych. Mamy w ostatnich latach takie do czynienia z takim zjawiskiem, że w zasadzie krytykiem teatralnym nazywa się każdy, kto siedzi na widowni i kto później pisze coś o tym spektaklu w internecie najczęściej. Czy to nie psuje państwu rynku? Pojawiło się też sformułowanie zawód krytyk teatralny, a tak właściwie należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak się zdobywa uprawnienia do takiego zawodu. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Nie ma studiów. Znaczy, oczywiście jest wiedza o teatrze, ale to y, absolwent wiedzy o teatrze nie dostaje na, na dyplomie tytułu krytyka teatralnego. W związku z tym teoretycznie każdy, kto pisze recenzję, może się za krytyka uważać. Chyba. Myślę, że tak. I Ja nie mam nic przeciwko tym Portalą, czy jak to nazwać, stroną, które są tworzone przez właśnie takich w cudzysłowie samozwańczych krytyków. Jeżeli ktoś czyta te opinie, jeżeli one coś komuś dają, to czemu nie? Mi się wydaje, że właśnie jako dla historyka teatru kiedyś lektura również takich tekstów daje obraz czasu i teatru. Więc ja bym się tutaj jakoś nie okopywała w tym naszym zawodzie, czy nie wiem, funkcji by, bywania krytykiem teatralnym, bo jak pan mówi, nikt na to papierów nam nie dał. No czasami już coraz rzadziej się zdarza, że ktoś ma etat, który jest nazwany recenzent teatralny. Chyba nie ma te, w tej chwili czegoś takiego. Redaktor w piśmie, który Redaktor się tym zajmuje. ewentualnie, który w dziale kultury, który się tym zajmuje, prawda? No tak, ale te teksty są często, wejdę w słowo, o bardzo niskiej jakości i sprowadzają się często do takich sformułowań, czy coś mi się podoba, Podoba, czy coś mi się nie podoba? W związku z czym ja jednak po, m, trochę się zastanawiam, czy to nie jest psucie rynku, no bo później są państwo wrzucani do jednej puli z takimi osobami. No ja bym powiedziała tak, no nic się z tymi osobami nie zrobi. Też jakby nie wydamy nie tutaj jakiegoś odgórnego zakazu, że jak ktoś nie skończy przynajmniej trzech lat studiów teatrologicznych, nie może pisać recenzji teatralnych. Więc jest to jakieś zjawisko, z którym trzeba po prostu się pogodzić, zauważyć, że ono istnieje. I też uważam, że no, nie jest to, to też nic złego, że ktoś się dzieli swoimi opiniami, że jest taka przestrzeń w internecie, że może to zrobić. Trochę większy niepokój budzi we mnie e, na przykład reakcja teatrów na tego typu teksty, no bo wiadomo, że teatr chce mieć w swoich mediach społecznościowych, programach, na stronach pozytywne cytaty o swoim spektaklu. I zdarzają się sytuacje, kiedy z danego spektaklu powstaje bardzo krótki tekst, właśnie taki wrażeniowy. Byłem, podobało mi się, super, jakby jestem fanem teatru. No i zauważam, że takie teksty są częściej na przykład cytowane i przywoływane niż takie bardzo złożone teksty krytyczne, które na przykład są bardziej krytycznie nastawione do danych. Nie mówię, że są, jakoś piszą, że to okropny spektakl, tak? No, wtedy nie dziwię się, że teatr może nie chce tego cytować, ale które mają jakieś pytania, które jakby mają jakieś uwagi, są, są jakby bardziej refleksyjnie nastawione. Oczywiście to jest pytanie o taką praktykę, czy instytucje wspierają krytykę i jak to wsparcie, wsparcie wygląda, ale też mam wrażenie, że jest ciągle dużo bardzo wartościowych źródeł wiedzy o teatrze, wartościowych źródeł recenzji, że są portale i czasopisma, które na różnym poziomie dostępne Pozwalają, pozwalają widzom się zapoznać, z, zapoznać się z recenzjami. No i mam nadzieję, że to po prostu nie zniknie, że to nie zostanie wyparte. I chyba taka nasza codzienność internetowa pokazuje, że jest miejsce dla obu podobnych źródeł. A czy mogę mieć pytanie do pana Dominika? Tak. Do pana jako redaktora Miesięcznika Teatr. Miesięcznik Teatr no, nie, nie tak dawno przeszedł z papieru na, do, do wirtualnych mediów. Redaktor naczelny Tomasz Plata tłumaczył to między innymi też tym, żeby być bardzo, bardziej dostępnym dla do takiej publiczności no, nieśrodowiskowej, żeby właśnie recenzje były czytane przez taką publiczność, która no, od czasu do czasu spędza w, czas w teatrze. Czy Państwo robili jakieś badania? Czy w jakikolwiek y, sposób pozyskali taką wiedzę, że rzeczywiście teraz miesięcznik teatr jest czytany przez taką szerszą publiczność? Takich sprofilowanych badań w redakcji nie robiliśmy. Dysponujemy oczywiście jakimiś wskaźnikami dotyczącymi popularności tekstów y, i klikalności. I tutaj faktycznie one by potwierdzały te, te intuicje Tomasze Platy, w tym sensie, że recenzje z głośnych premier, które publikujemy szybko, co w wydaniu papierowym było niemożliwe, są jednymi z najchętniej czytanych tekstów, czyli głośny tytuł w, z reguły na dużej scenie jakiegoś dużego teatru wywołuje zainteresowanie, sądząc też po reakcjach właśnie w mediach społecznościowych, często dość takich żywiołowych czytelników, to niekoniecznie są osoby z tej tak zwanej naszej bańki, tylko widzowie, którzy po prostu... Zaglądają do tych teatrów, więc to chyba zbliża do takiego czytelnika, ale należałoby pewnie przeprowadzić dogłębne badania, które może Instytut Książki, jako wydawca miesięcznika teatr i kilku innych pism, które się zajmują literaturą, teatrem również, pewnie mógłby zrobić. Byłoby to pożyteczne, tak, tak myślę. Z tych państwa wypowiedzi wynika, że jednak te żywiołowe reakcje przyciągają największą liczbę odbiorców. Czy negatywna recenzja może zaszkodzić przedstawieniu, a pozytywna pomóc? Czy dziś to już tak nie działa? No też trzeba by było chyba jakieś badania przeprowadzić. Wydaje mi się, że teatry, y, krytyka nie ma takiej siły. To ma jak znaczenie no, dla, dla jakiejś bańki, y, ale dla szerszej widowni wydaje mi się, że to nie ma żadnego znaczenia. Pojawiło się też słowo bańka, czy też środowisko teatralne i o, y, ono nie jest przesadnie duże. Krytycy często znają się z artystami, z niektórymi się lubią, z innymi nie lubią i to rodzi pewien y, szereg pytań o etykę w, w wykonywania tego zawodu, o to, czy można pisać o każdym, kiedy się przekracza taką granicę, że już pisać nie wolno, y, czy w ogóle można, y, jak, czy autor, autorka jest w stanie tak radykalnie oddzielić we własnej głowie, pisząc tekst, przedstawienie od osoby, która to przedstawienie współtworzy i jest na przykład autorce, autorowi znana. Jakie są pani doświadczenia? Czy takie roztryki się pojawiają? Czy wolno napisać, czy nie wolno napisać? No, nie ma takiego kodeksu, etycznego krytyka, którym się musimy posługiwać. E, no... To, to jest bardzo trudny temat, bo ciągle bym mówiła, że to zależy. To zależy od konkretnego przyku, przypadku, to zależy od nastawienia. No ja mogę się podzielić jakimiś zasadami, które dla mnie są ważne i też no, zdarza mi się współpracować z teatrami, na przykład prowadząc warsztaty czasem do jakichś spektakli, czy, czy jakiegoś spotkania. No i kiedy prowadzę warsztat to do spektaklu, to wiem, że z niego nie napiszę recenzji, bo jestem w jakiś sposób uwikłana w zależność. Kiedy prowadzę spotkanie po, po jakimś spektaklu, i miałabym później propozycję napisania recenzji, no to też bym tego nie zrobiła, bo znowu czuję się uwikłana, że mi już raz zapłacono za to, tak, że nie mogę być tutaj e, po dwóch stronach, ale też zastanawiam się nad tym pytaniem o te nici sympatii, koleżeństwo i tak dalej i to jest dla mnie o wiele trudniejsze i ja chyba nie mam aż tak bliskich przyjaciół w gronie, w gronie twórców. Wiem, że inni z nimi krytycy mają i wtedy nawet się powstrzymują od pisania, chociaż też znowu nie wszyscy moglibyśmy inne nazwiska wymieniać, kiedy to nie jest problemem. Też takim pytaniem jest to, kiedy krytycy i krytyczki wchodzą w zawody twórcze i jakby zaczynają na przykład pisać dramaty czy być dramatopisarzami, bo takie przypadki też się zdarzają. I tutaj też praktyki są różne. No, znam przykład osoby, która uprawiała krytykę teatralną i przez chwilę próbowała także pisać dla teatru i nawet w tych sezonach rezygnowała ze zajęcia krytyka i dopiero kiedy jakby przestała być dramaturgiem to wróciła do zawodu. Ale znam też osoby, które to godzą. No i, no i to jest trudne. Nie? To, to, to jest trudne, żeby sobie to ponazywać. Ja bym nie, nie, nie, nie pisała jednocześnie dla teatru i o teatrze, ale bywa różnie. No każdy chyba w, nie ma jakiegoś e, kodeksu hmm. spisanego uprawiania krytyki teatralnej. W związku z tym, no każdy tutaj w, w, tak indywidualnie chyba musi rozstrzygać i rozstrzyga sobie te sprawy. Kiedy jest niezależny, jak swoją niezależność określa, a kiedy już traci tę niezależność. Więc no, to są chyba decyzje bardzo indywidualne i tak nie, nie, nie da się o tym generalizować. Chyba najtrudniejsze to jest jednak w przypadku tych nici powiązań, o których y, wspomniałaś, Kasiu. To znaczy, kiedy ktoś po prostu kogoś lubi, bo nie wierzę, że taka sytuacja nie wpływa jednak na to, jak odbieramy spektakl. Przykład. Dominik Gatz przychodzący na spektakl, w którym gram ja. No tak, ale jego bym nie zrecenzował. E, chyba, że tobie po przedstawieniu. A to się zdarzało. E, tak, e, więc to akurat jest u, u, łatwy przykład. Czasami jest tak, że jak się lubi jakiegoś artystę i widzi się słabsze przedstawienie, to nie chce się o nim pisać, więc to może działać również w drugą stronę. Ja się zastanawiam też nad tym językiem krytyki teatralnej i nad jego ostrością, bo dialog, który ty, Kasiu, y, przywołujesz jako pewien, pewien model, funkcjonowania między osobą piszącą a artystami, to jest jedno. Ale też jak myślimy o historii krytyki teatralnej, albo o tym, jak jest taki pogląd dość powszechny, że kiedyś ona miała dużo większe znaczenie i że jak taki na przykład Antoni Słonimski napisał coś ostro, a potrafił pisać fantastycznie i ostro, to miało to swoją wagę. I to, że ja przywołuję Słonimskiego chyba też świadczy o tym, że te kąśliwe recenzje byle błyskotliwe, czy literacko jakieś świeże, one mają swoją osobną wartość, to znaczy nadają jakiejś dynamiki życiu teatralnemu, że wtedy ta krytyka ożywa. Jeśli ktoś komuś yy, przyłoży, oczywiście nie w jakiś sposób urągający dobremu wychowaniu, ale że to też jest jakaś funkcja, taka, tak, taki ferment powstaje. Czy, czy mam rację, czy błądzę? Oczywiście, że tak. Taka krytyka jest cenna i to są te funkcje, o których Pan mówi, czyli ożywienia. Tu liczy się błyskotliwość, żeby w krótkiej formie zawrzeć i swoją wiedzę, i, i, i talent. Więc tym bardziej jest to teraz ważne, że media, no szczególnie te wirtualne, skłaniają do małych form, więc do uprawiania małych form. Więc oczywiście ten walor ten jest bardzo ważny, ta złośliwość, krytyka. Jeśli krytyk potrafi to ubrać jeszcze w jakiś dowcip, to oczywiście jest to świetne, ale czasami są dużo takich przykładów, że bardziej liczy się ten dowcip niż zawartość myślowa tej krytyki. I to też jest polityka redakcji, że, że czasami tutaj dużą rolę odgrywają redaktorzy, którzy właśnie podkręcają lidem czy śródtytułem, tytułem czy cytatem, no, taką myśl, której tak naprawdę, która tak naprawdę nie oddaje, Całe meritum tego tekstu, więc to jest też polityka redakcji czasami, prawda? Ja mam trochę problem, muszę przyznać, z tą złośliwością i e, chyba jestem w tym momencie takiego pisania, w którym nie chciałabym być złośliwą krytyczką, e, chociaż pewnie, pewnie bywałam nią i chodzą mi teraz po głowie różne przykłady, ale też wydaje mi się, że da się przeprowadzić i napisać recenzję, która jest recenzją negatywną, która jakby kłóci się bardzo ze spektaklem albo wytyka jego słabości i która jakby nie jest złośliwa jednocześnie. Znaczy, mam tutaj jakieś takie dwie, dwie osoby w sobie i jedna gdzieś tam docenia ten dobry żart, dobrą puentę czy ironię, no ale z drugiej strony mam jakieś duże poczucie tego, że osoby, które to czytają, to są na przykład osoby, które są zaangażowane trzy miesiące w bardzo wyczerpujący emocjonalnie proces i z którego trudno się zdystansować i staram się jednak uprawiać w sobie taki rodzaj empatii, która jakby nie pozwala mi być zbyt tak złośliwą może jak czasem bym chciała i e, jakby tak, taką, jaką jestem, nie wiem, w takich prywatnych, prywatnych komentarzach. I na przykład zdarza mi się, pisząc złe recenzje, takie takie recenzje negatywne, zostawiać sobie je na jeden dzień i potem czytać jeszcze raz właśnie takim kluczem tego, czy ja jakby nie poszłam w to, żeby dodać jakiejś złośliwości, tylko po to, żeby pokazać jakiś swój dowcip, albo pokazać, jak sprawnie operuję piórem, bo w tym momencie po prostu nie jest to dla mnie, nie jest to dla mnie najważniejsze. Chociaż też może być tak, że ja piszę coś i wydaje mi się, że to jest bardzo merytoryczne i skrajnie niezłośliwa, a potem dostaje feedback od artystów, że to było złośliwe, więc może się teraz wymądrzam, a to nie ma przełożenia na to, jak pisze, albo na to, jak druga strona to odbiera. Artystów, którzy czasem, i to też cytat, są przewrażliwieni na swoim punkcie, ale zmierzając już powoli ku końcowi, czego by panie od dobrej krytyki oczekiwały? Dobrej, nie w znaczeniu pozytywnej, tylko od takiej, która no jednak jest, stoi przy pewnych standardach etycznych, ale też literackich, no, artystycznych. Ja oczekiwała. To może nie jest takie słowo. Niech sobie każdy pisze jak jak chce powiedzmy, a niech, niech ma dobrego redaktora. O. To taka krytyka, którą ja lubię czytać, no to ta, taka, która wkłada wysiłek w to, żeby zrozumieć intencje twórców i wtedy wydaje mi się, że te dylematy, czy ja jestem złośliwa, czy się popisuję jakimś swoim dowcipem, schodzą na drugi plan. Jeżeli ja to robię z wysiłkiem zrozumienia intencji i opisania tych intencji, wtedy ocenienia to, to niech tak będzie, żeby to było no właśnie war, wartościowa rozmowa z artystą, żebyśmy, bo to wtedy ustawia nas, nas, nas też jako partnerów artystów, co, co jest, wydaje mi się, jakoś ważne. Ja jeszcze do tego bym dodała to, żeby te recenzje bo ja coraz częściej czytam recenzje jako coś z jednocześnie korespondującego z danym dziełem teatralnym, ale również jako osobny tekst, być może nie artystyczny, ale osobny tekst literacki, który jest dla mnie ciekawy poprzez to, w, jakie, w jakich formach się wypowiada, e, jakie skojarzenia ze sobą wnosi, jaką osobowość recenzenta i ja lubię takie teksty, które, które czyta się czasem po latach i które bez spektaklu znaczą, ale też takie teksty, które są stosunkowo świeże i czytam je taki przyjemności, która niekoniecznie jest związana z tym, do czego się odnosi. Więc ja bym sobie trochę więcej takich tekstów życzyła. Jeśli można, bo pan Dominik wspomniał Antoniego Słonimskiego, ale wydaje mi się, że dobrym przykładem szukania nowego języka dla krytyki teatralnej ostatnio były choćby teksty Macieja Srońskiego, który no, kompletnie też niezależny. Nikt mu nie dał tego mandatu bycia krytykiem, tylko po prostu sam pisał te recenzje i wysyłał na ETA. Być może jeszcze gdzieś tam kompletnie nowym językiem. Bardzo złośliwym. Bardzo złośliwym, bardzo złośliwym. Ale to bardzo złośliwym, bardzo dowcipnym, literacko dosyć wyrafinowanym yy, i też środowiskowym, czyli jakby zawierającym wszystkie te mankamenty, do których, czy tam te, te, te rzeczy, do których my się tutaj odnosiliśmy, a jednocześnie w swoich uwagach merytorycznym, prawda? I wprowadzał tym, tym, tymi swoimi recenzjami bardzo duże ożywienie wydaje mi się w środowisku i coś takiego jest bardzo potrzebne. Jeżeli ktoś nagle coś zamiesza w tym naszym takim ułożonym albo mniej lub bardziej środowisku. Prawdopodobnie teksty Macieja Stroińskiego będą bez źródłem wiedzy o środowisku krakowskim, bo on mieszka w Krakowie i głównie recenzuje przedstawienia stamtąd, oczywiście nie, nie tylko. Ja też czytam te recenzje z wielką przyjemnością, chociaż czasami są, no, po, poza granicami, na które... Ja, ja tych granic bym nie, nie przekraczał, więc nawet mu zazdroszczę. Śmiałości. Takim przykładem też krytyka, który robi zamieszanie w tym środowisku i być może ma też przełożenie wtedy to na środowiska szersze, to był na przykład Rafał Węgrzyniak, który z kolei jest, był przykładem takiego, takiej osoby o określonym bardzo światopoglądzie, jeśli chodzi o politykę, o społeczeństwo. Nie ukrywał tego. I tego rodzaju krytyka też z punktu widzenia jakby historii teatru czy historii kultury jest bardzo ważna. W danym momencie, kiedy te, te jego teksty się ukazywały, oczywiście też wzbudzały duży ferment, yy, negatywny przeważnie. I wtedy się można było zastanawiać, yy, czy taka negatywna krytyka ma, ma, ma sens, ale tak. Wydaje mi się, że, że takie skrajności są też potrzebne no, w naszym środowisku, bo jeżeli zaczniemy wszyscy tak jakoś poprawnościowo pisać, to jakąś martwotą powieje. I tego sobie i Państwu życzymy, choć ja z lekką trwogą w sercu. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Maryla Zielińska. Dziękuję bardzo. Katarzyna Niedurny. Dziękuję bardzo. I my mówimy do usłyszenia. Maria Czok. I Dominik Gac. Dobrego wieczoru.